Ten będzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a będziecie moimi uczniami. Jaką Mię umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem Was. Trwajcież w miłości mojej. Jeśli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, jaką i ja zachowam przykazania Ojca Mego i trwam w miłości Jego. Kto ci wam powiedział, aby wesele moje w was trwało, a wesele wasze było zupełne? To ci jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, jaką i ja was umiłował. Większej miłości nad tę żaden nie ma, jedno gdyby kto duszę swoją położył za przyjacioły swoje. Wy jesteście przyjaciele moi, jeśli czynić będziecie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 Lecz iż nie jesteście z świata, ale mi ja was wybrał z świata, Przetoż was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które mi ja wam powiedział. Nie jest sługa większy nad Pana swego, Jeśli ci mię prześladowali i was prześladować będą, Jeśli słowa moje zachowywali i wasze zachowywać będą.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 Ale i wyświadczyć będziecie, bo ze mną od początku jesteście.